Nie mów nikomu, to tajemnica. Smile. 10 styczeń 2011 roku. Miałam dłuższą przerwę w nagrywaniu i ciężko jest na nowo do tego usiąść. Um, zmobilizować się i w ogóle jakoś tak um, zebrać myśli. Chociaż fakt faktem, że zwyczaj ich nie zbieram, tylko po prostu jest to spontaniczność. Byłam u lekarza, mam szczęśliwy na dzień zwolnienia, mam skierowanie do neurologa i na rehabilitację, ale nie będę się wdawać w yy, szczegóły, bo wątpię, że będzie dla was jakoś tam szczególnie interesujące. Um. I tak w sumie to chyba będę poruszać wiele wątków jak zwykle, ponieważ nie mam jakiejś jednej myśli przewodniej. Ostatnio tak staram się samej sobie przyglądać temu, w jaki sposób podejmuję decyzje w jaki sposób moje myśli sobie tam płyną, co wpływa na to, jak się zachowuję, a nie inaczej i... i też, jakie mam wady i w jakich sytuacjach się one przejawiają, co mogę zrobić, aby ich było mniej. Aby zachowania, które na przykład powodują, że później mi jest przykro komuś innemu, jakoś niwelować. Jakoś tak, nie wiem, zebrało mi się na samodwój. Też nad tym się staram pomyśleć, znaczy pomyśleć, może źle powiedziałam. Staram się zmienić trochę swoje podejście do życia i do wielu spraw, bo pozytywne myśli przyciągają pozytywne zdarzenia, o czym na pewno wiecie, więc jeśli ciągle będzie myślał, że coś się nie uda albo coś się spieprze, no to duże prawdopodobieństwo, że tak będzie, ponieważ podświadomie będziemy się tak zachowywać, że sprowokujemy daną sytuację, więc troszkę muszę przestawić się na inne tory. Mm. Poza tym też to, jakie nas są emocje, wpływa na to, jak postrzegamy świat. W komentarzach się swojego czasu zwinęła dyskusja na temat optymizmu i pesymizmu. No i tak, lepiej być optymistą, jednak nie można być też znowu za bardzo optymistą, bo wtedy się nie ocenia realnie sytuacji. Myślę, że najlepiej być takim umiarkowanym optymistą. Chociaż tak naprawdę w dzisiejszych czasach to wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy po prostu realistami, tylko bardziej w górę lub bardziej w dół. Bo takich prawdziwych, prawdziwych optymistów już tak nie ma. Bo wydaje mi się, że taki optymizm w stu procentach coś to bardzo z ryzykanstwem się troszkę wiąże. Tak, Takie przynajmniej jest moje odczucie. Lub głupotą, no bo jeżeli ktoś, nie wiem sobie pomyśli, a skocz sobie z trzeciego piętra nic mi się nie stanie, bo wyląduje na, nie wiem, na śmietniku, czy na czymś tam, a się później okazuje, że tak wcale nie było, nie? No właśnie. Hmm. Poza tym, poza tym co? Chciałabym się nauczyć trochę cierpliwości, bo jestem bardzo niecierpliwym człowiekiem, takim, że chciałabym mieć wszystko tu i teraz i jak najszybciej w ogóle, a to tak nie jest. Zresztą dzisiaj nawet pisałam jednej osobie, że każde zdarzenie, każde, wszystko co się dzieje ma swój bieg, swój własny, dojrzewa jakby w swoim własnym tempie, tak samo pewne decyzje się powinno podejmować w, po pewnym, po jakichś tam przemyśleniach, oczywiście nie, nie bez, mm, z, duży, tam, z dużym przesadyzmem, że nie wiem, coś nad czymś się rozkminiać, nie wiadomo ile godzin, jest to prosta decyzja kupić czy bułki. Ale chodzi mi o takie różne relacje, na przykład też uczucia, związki, czy jakieś tam decyzje związane z pracą. Po prostu, jeżeli za szybko coś chcemy mieć, za szybko chcemy osiągnąć, to nie będziemy się, znaczy może być tak, że się zawiedziemy, gdy coś będzie wymuszone albo nieprzemyślane, no bo takie porównanie weźmy, mamy owoc i bardzo mamy ochotę na ten owoc. I on już dojrzał, znaczy nam się wydaje, że dojrzał. W sensie nie upłynął już ten czas, który powinien ten owoc sobie na tym drzewku rosnąć, ale już ma tą skórkę, taki ładny kolor, więc go zrywamy, gryziemy, no i pod samą skórką jest słodki, a zaraz dalej już jest kwaśny i nie owoc. I tak czasami właśnie bywa w różnych relacjach. Chociaż y, fakt faktem, że kiedy, kiedy naprawdę jest coś, coś wyjątkowego, coś wspaniałego, to wtedy nieważne, czy to będzie za miesiąc, czy za rok i tak zawsze będzie wspaniałe. Ale myślę, że naprawdę jest niewiele takich, no powiedzmy, związków. Wezmę taki przykład. z Takich związków, które um, by trwały, gdyby nie pośpiech. Um, też nie wiem, a może. No generalnie chodzi mi o to, że um, Prawdziwe uczucie yy, nie wymaga tego, żeby czekać na przykład 10 lat na to, żeby nie wiem, yy, z kimś wejść głębiej w związek, zaangażować się bardziej, ale z drugiej strony nie można niczego poganiać. Po prostu tak jakby my sami jakoś gdzieś tam w środku wiemy, jakie powinno mieć coś yy, bieg. Tak samo, nie wiem, z mówieniem komuś, kocham ci Jedna osoba jest tego dość szybko pewna i mówi to od razu, a inna na przykład potrzebuje czasu, potrzebuje właśnie mieć tej pewności w ogóle i powie to w swoim własnym tempie, że tak się wyrażę. Po prostu musimy być wyrozumiali i tolerancyjni dla drugiej osoby, bo ona jest y, inna, nie jest nami przecież, prawda? Chciałabym się też wyleczyć z tego, że... Już i tak jest lepiej, ale bywało tragicznie z tym moim jednym, jedną wadą, że zamęczałam ludzi, a o czym myślisz? Tak jakby, nie wiem, za bardzo chciałam wejść w czyniąś głowę, a przecież nie muszę wszystkiego wiedzieć tu teraz. Jeżeli by ta osoba chciała mi o tym powiedzieć, to by mi sama o tym powiedziała. Poza tym tak sobie myślałam kiedyś, że fajnie było właśnie czytać w myślach. A z drugiej strony tak sobie myślę, że wtedy życie byłoby takie strasznie odarte z wszelkiej magii i jakiegoś takiego uroku i... nie, wydaje mi się, że nie byłoby to wcale takie fajne na dłuższą metę już nie chodzi mi o to, że tam ktoś mógłby źle o mnie myśleć czy coś, tylko ogólnie takie było wszystko przewidywalne takie... wydaje mi się, że też ludzie by stracili jakoś swojej właśnie tej magii cóż jeszcze... No i się zawisiłam Chciałam coś powiedzieć, znowu zapomniałam co no. Przepraszam A macie odgłos mojego kaszlu, haha Cieszy mnie to, że coraz więcej osób coś pisze Komentuje Bo to, to jest fajne, że w jakieś relacje ze sobą wchodzicie Że wyrażacie swoje opinie, że dyskutujecie tak naprawdę mi się to podoba. Takie jest... Um, że ma, mam takie poczucie, że, że to, że nagrywam, to nie jest tylko to, że ktoś sobie odsłucha i, i zapomni, ale że jakiś odgłos jest, że, że was do jakiegoś myślenia tam zmusza i że wymienicie swoje poglądy i że przez to sami siebie poznajecie. Takie to jest, no naprawdę podoba mi się. Um, też... Y też jest fajne to, że, że nagrywam wtedy, kiedy faktycznie mam ochotę i chcę nagrywać i to już nie nagrywam tylko dla siebie, ale też dla was. Że właśnie stało się to takie, że mam takie, takie maleńkie poczucie przynależności. Wydaje mi się, że złożyliśmy jakiś taki mały, mały światek nasz <grym> na mojej stronie i, i tam, tam jakoś tak fajnie to wszystko sobie się dzieje. <grym> No dobrze, co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że, że najtrudniej jest właśnie zrozumieć samego siebie i zrobić sobie taki szczery rachunek sumienia. Często jest tak, że na przykład zrobimy coś złego czy głupiego i wypieramy to, żeby o samym sobie źle nie myśleć. I ciężko jest tak się obnażyć trochę przed sobą. I tak starać się w miarę aktywnie przyjrzeć się swoim zachowaniom, emocjom, temu jakim się jest czasami. I ciężko jest, bo zazwyczaj jeżeli ktoś nas krytykuje, reagujemy złością na to. A ciężko jest podejść do tego na zasadzie, że można się nauczyć czegoś nowego i się czegoś dowiedzieć. Bo my możemy postrzegać siebie inaczej, ale nasze zachowanie w jakiś sposób może się komuś nie podobać. A przecież my jesteśmy sami na tym świecie i wszystkie nasze czyny mają wpływ na otoczenie. Jest to naprawdę ciężkie. I ktoś kiedyś powiedział, że gdyby tak człowiek sam przed sobą się obnażył tak dosłownie, to by sfiksował. No cóż, może nie chodzi o aż tą szczerość totalnie do bólu, czy też samobiczowanie się. Tylko staranie się jakby zrozumieć pewne zachowania. Ja miewam też tak, żeby wam dzieci Taka w swoich reakcjach jakichś, takie mam czasami nawet wręcz jak jakaś, nie wiem, głupia nastolatka. Często się też przejawia to w relacjach z mężczyznami. To, że nie wiem, za szybko wpadam w jakiegoś tam focha, czy, czy się złoszczę, ale no szybko mi to przychodzi Chociaż bywa tak, że, że moja upartość jest tak silna, że no nie ma zmiłu się. Ale staram się to zmieniać. Jeśli chodzi um, jeszcze o dalsze relacje z ludźmi, um, też zdarza mi się nadinterpretować i brać wszystko za bardzo do siebie. Um, I też, też czasami staram się znowu być za dobra w tym, co robię. W sensie, że jak ja czegoś sama nie zrobię, to nikt nie zrobi tego dobrze. To też jest takie złe. I, I to już tak... i tak jest mniej niż kiedyś to miałam. Ale no, dostrzegam tą swoją wadę. Dost dostrzegam też to, że... że czasami powinnam troszkę pomyśleć, zanim coś powiem, czy zrobię. Hmm. No, na przykład zauważyłam to, że jak wchodzę z kimś w jakąkolwiek relację, czy to koleżeńską, czy taką związkową, to na początku za dużo chcę dać od razu i za dużo chcę od tej drugiej osoby. Co wcale nie jest takie dobre, bo bo po, może, może się ktoś poczuć i my sami, że jest za dużo tego, że się zaczynamy dusić. Mm, Także to, to na pewno się to w jakiś tam sposób wiąże z moim temperamentem. No ale daje się, że sam fakt tego, że daje sobie z tego sprawił już jest jakimś plusem. A teraz pozwolicie, że się napiję herbatę, bo coś mi w gardle trapie. Rybatka zielona z jaśminem. Bardzo dobra. No, to o czym ja tu mówiłam, a tak. I ogólnie tak sobie myślę, że... No moją wadą też jest to, że potrafię uciekać od ludzi. Że w pracy tak właśnie wychodzę do tych ludzi, daje się wszystko w ogóle, a później po pracy najchętniej no, domatorem być. A to też nie jest dobre. Nie można tak się izolować. Mam w planie to zmienić. Zresztą ja już mówiłam, wiem, że o te, większości tych rzeczy, które teraz mówię, już było w poprzednich odcinkach. A teraz staram się jakby tak trochę też sama ze sobą dojść do ładu. <grych> I tak jakoś wyjść z, te, z tej skorupki. Mm. Też właśnie staram się zmienić takie swoje podejście na zasadzie, że, że coś może się skończyć, czy że ktoś może mi nie wiem, przestać lubić czy coś. Wszystko ma jakiś właśnie bieg w życiu. Jeśli tak się stanie, że coś na przykład się kończy, no to po prostu trzeba to przyjąć, bo jeśli się kończy, no to znaczy, że widocznie miało nie trwać dalej i nie, dalej by nie było sensu, może by się wzajemnie raniły te dwie osoby czy coś. Jasne, że nie, nie chodzi o to, że jeżeli coś się psuje, to trzeba w ogóle olać i nie walczyć o to. Bo to nie chodzi o to, żeby być biernym, tak, i tylko leżeć i czekać, co życie samo zrobi. Ale chodzi o to, że też trzeba umieć pozwolić komuś odejść. I też tak ostatnio się zastanawiam nad istotą miłości, jaka ona właściwie jest i w ogóle. I, I że jest tak, że właśnie chce się dać tej drugiej osobie jak najwięcej i dla niej jak najlepiej. I wydaje mi się, że to jest też coś takiego, że nawet jeżeli ta osoba nie będzie z nami, że na przykład zwiąże się z kimś innym, ale będzie z tym kimś szczęśliwa, będzie kochać i być kochaną, to my sami też będziemy w jakiś sposób szczęśliwi. W ogóle fajne jest takie wysyłanie pozytywnych myśli, emocji, dobre myślenie o innych, bo... Takie emocje się wyczuwa, nie wiem, macie czasami coś takiego, że na przykład właśnie, jak to się mówi, policzki pieką albo uszy, albo jakoś tak się wam ciepło robi, to wtedy właśnie ktoś o was ciepło myśli i, i jakieś pozytywne e, emocje i myśli wysyła w waszym kierunku, Ym, bo w jakiś sposób jesteśmy wszyscy połączeni, nieważne czy jest, czy, czy w co wierzymy, czy jesteśmy właśnie katolikami, którzy wierzą tak właśnie, że wszyscy mamy duszę jedną unikatową i, i po śmierci ta dusza tak już więcej się nie odradza, no to można to wytłumaczyć w ten sposób tak, że skoro w każdym z nas jest pierwiastek Boga, to jeżeli właśnie wysyłamy te ciepłe myśli, to, to dobro, to właśnie przez ten pierwiastek łączy, łączymy się z tą drugą osobą i ona to odbiera. Można też na przykład w ten sposób to tłumaczyć, że właśnie wszyscy jesteśmy połączeni, ponieważ dusza, no energia, tak nazwijmy to, odradza się. I tak naprawdę z każdym jesteśmy w jakimś stopniu połączeni. Taką siecią, powiedzmy. I, i, i, i to jest tak, że mamy wpływ na, na innych. Z osobami, z którymi jesteśmy bliżej, ta powiedzmy sieć jest grubsza, te, te poszczególne linki, tak? Im dalej, tym cięższe, ale mimo wszystko jest to silne. Poza tym, nie wiem, macie czasami takie wrażenie, że kogoś już znaliście, że jest między Wami jakieś takie dziwne porozumienie, że musieliście, nie wiem, kiedyś być w jakiejś relacji albo coś, że, że to niemożliwe, że pierwszy raz w życiu rozmawiacie z tą osobą, pierwszy raz ją widzicie. Czasami tak mam. Czasami też jest tak, że na przykład jakieś negatywne też emocje się z tym wiążą, że, że po prostu wiem, że, że ten ktoś... Nie nie wiem, z, zranić mnie może w jakiś sposób, mimo już go dobrze nie znam. Tak jakby już kiedyś właśnie coś przykrego mi spotkało tej osoby. Kurczę, ciężko to tak wytłumaczyć. Hmm. Takie to jest wszystko... Nie wiem, czasami, czasami macie coś takiego, że jakaś myśl, jakaś idea, tak czujecie ją wręcz pod umysłem, że możecie ją dotknąć myślami, ale nie jesteście w stanie jej złapać i ubrać w słowa. Ja ostatnio często tak mam, tak jakby coś nam się działo i tylko czekało, aż wejdę głębiej, ale nie, nie potrafię tego jeszcze do końca jakby sprecyzować. Może we właściwym właśnie momencie. Jak dojrzeję, to samo wykiełkuję. I też tak sobie myślę, że... że odnośnie bycia złymi, Gdzieś kiedyś coś przeczytałam, że nawet ci najwięksi zbrodniarze potrafili kochać i być na przykład romantyczni i bardzo dbać o swoją tam drugą połowę i w ogóle. Więc wychodzi na to, że miłość jest takim uczuciem, które tak łatwo nie ulega koro korozji, nie wiem jak to nazwijmy, z odczłowieczeniu. Że jesteśmy chyba wszyscy zdolni do miłości. I że miłość nas zmienia. Na przykład obserwuję czasami ludzi, którzy, nie wiem, po przejściach mają tam po 40 par lat, albo 50 parę, a właśnie zachowują tak jak para nastolatków zakochani, gdzieś tam się ganiają, chodzą za rękę, przytulają, skaczą, nie wiem, wysyłają sobie jakieś maile śmieszne takie typu, nie wiem, tak, kotaczek kocha, albo motylek kocha, albo coś tam, takie... I kiedy coś takiego się widzi, tak się robi ciepło. I tak, wiem, że zdarzają się ludzie, którzy to krytykują, ale wychodzi, wy, znaczy wydaje mi się, że wynika to z tego, że jakby z jakiejś takiej zezdrości, że to nie my jesteśmy. Ja jak gdy widzę takich ludzi, to tak właśnie mi się robi ciepło i tak fajnie i taką dobrą energię emanują i jakoś tak się humor zawsze mi poprawia. I ogólnie tak sobie myślę, że bo rozmawiałam swojego czasu na temat tego, że pary emanują różną energią i są na przykład związki, takie osoby, z którymi, że właśnie jak jest ta para, to że chce się z nimi przebywać, że się fajnie z nimi spędza czas, że taką fajną energię emanują w ogóle. Są takie pary, które widać, że ich towarzystwo wzajemne nas męczy, że coś jest nie tak tam chyba. Albo, że na przykład tolerujemy tylko jedną tą osobę, tej drugiej niekoniecznie. I powiem wam szczerze, że bardzo niewiele jest takich par, które faktycznie lubię, które emanują tą dobrą energią. Bo zazwyczaj jest coś, coś nie tak. Jest jakaś taka sztywność, jakaś taki, taki, taka nierealistyczność jakby w tym, co widzę. Nawet jeśli się przytulają mi w ogóle, to jakoś tak... Ciężko jest właśnie pewne rzeczy określić, nazwać słowami, ubrać. Ciężko w ogóle jest mówić o emocjach, nazywać je. Znaczy może nie tyle nazywać, co opisywać to, co właściwie się tam dzieje w środku. Nie chodzi mi o jakieś tam chemiczne, które zachodzą, reakcje, czy też psychologiczne, tak, definicje, tylko o to, co właściwie ja jako jednostka tam w środku czuję. Hmm. Takie to jest wszystko... Chyba jestem na takim etapie, kiedy mm, kiedy właśnie coś w środku się zmienia. Może zmienia się mój światopogląd. Może jestem w stanie dotrzeć po prostu do pewnych temperatur, temperatur, które gdzieś nie siedzą. Tylko właśnie potrzebuję jakiegoś środka, żeby je stamtąd wydobyć. I mam jakąś taką właśnie potrzebę rozwoju, jakąś taką chęć zmiany. Chęć odnalezienia siebie i właśnie takiego bardziej po mojemu. Nie, że ktoś mi da wykład i powie, masz robić tak i tak. Tylko na zasadzie, że ktoś poprzez swoje wsparcie, tak czy udzielanie tych wskazówek, pomoże mi wybrać drogę, która jest dla mnie dobra, dostosowaną do mnie. Wszyscy się różnimy, nie jesteśmy tacy sami. Dla jednej osoby na przykład najlepszą, no już powiedzmy tak psychologicznie, najlepszą terapią, na przykład, będzie to, że pojedzie sobie, kurczę, na tydzień, gdzieś na pustkowi, będzie tam siedzieć sam. Na kogoś innego najlepszą terapią będzie to, że pójdzie i, nie wiem, będzie biegać, jakiś taki sport, ze sportem jakieś aktywności takie fizyczne. Dla kogoś innego najlepszą terapią będzie to, że będzie mógł w końcu gdzieś pojechać, poleżeć brzuchem do góry. Dla kogoś innego to, że pójdzie na dyskotekę. Także no, wszyscy się różnimy i są pewne jakieś takie prawdy mądrości, które odnoszą się do każdego człowieka, tylko każdy musi je dostosować do siebie i wykorzystać je dla w sposób dla siebie najlepszy. Przepraszam, muszę się napić. No. Kurczę, połekam jak indyk. <śmiech> tak strasznie filozoficznie się trochę zrobiło. Ale jakoś tak we mnie to teraz, akurat w tym momencie siedzi. Dlatego o tym mówię. Też w ogóle to, jak myślimy i jak właśnie to, co się dzieje w naszej głowie, ma wpływ na to, jak się czujemy. Bo jeśli nasze myśli są pozytywne, myślimy pozytywnie, to i nasze ciało jakby takie staje się... nie wszystko boli, mniej może zmęczeni jesteśmy w jakimś stopniu. To tak samo jak na przykład... Pracujemy, no, wracamy z tej pracy, mieliśmy ciężki dzień. Jeśli wracamy do domu, w którym jest ktoś, kogo my kochamy i kto nas kocha, przy kim czujemy się dobrze, bezpiecznie, to, to mimo zmęczenia mamy jeszcze ochotę coś zrobić z tą osobą. Czy, czy choćby, nie wiem, nie tylko się walnąć i albo i leżeć, albo tylko usiąść do komputera i tam coś sobie popykać, ale mamy ochotę, nie wiem, podyskutować, pójść gdzieś na spacer czy choćby uprawiać seks. Jest to takie właśnie, że, że daje nam pozytywną energię ten ktoś drugi. Przez to my ogólnie się lepiej czujemy. Na przykład, ym, gdybyśmy wracali do domu, gdzie czeka na nas ktoś, z kim ciągle się kłócimy, z kim jesteśmy nieszczęśliwi w związku, albo może nie tyle nieszczęśliwi, co nie jest do końca, jak sobie to wyobrażaliśmy w jakimś tym stopniu, to wracamy, jesteśmy zmęczeni i stajemy się jeszcze bardziej zmęczeni, bo jeszcze bardziej nas dołuje to, co w domu na nas czeka. Że nie mamy jakiegoś takiego wsparcia w tej osobie i w ogóle. Poza tym kiedyś, mm, no parę lat temu ym, doszłam do wniosku, że... Znaczy nie jest nic odkrywczego oczywiście, ale po prostu tak mi to naszło że związek, nieważne, czy to jest przyjacielski, czy miłosny, czyli jakaś taka bliższa relacja generalnie z ludźmi, która powoduje, że stoimy w miejscu, nie jest dobra. Taka, która powoduje, że nie rozwijamy się w tym kierunku, w którym byśmy chcieli, nie mamy tego wsparcia, też nie jest dobra. Nie jest też dobra taka relacja, kiedy chcemy wszystko zmienić, całego siebie dla tej drugiej osoby. I nie jest też taka, kiedy staramy się za bardzo dostosować właśnie tej drugiej osoby, stać się taką jak ona. Super jest mieć wspólne pasje, zainteresowania, ale nie można dążyć do tego, aby za wszelką cenę się przypodobać drugiej osobie, bo to też nie jest dobre. Moim zdaniem związek taki dwojga ludzi, taki dobry związek to jest taki, w którym, nie wiem, na przykład powiedzmy, ja mam... No, że mam przyjaciółkę, teraz teoretyzuję, która, nie wiem, lubi... Eee, co może lubić? No powiedzmy, że lubi rysować. Nie jest jakąś super tam utalentowaną, ale lubi rysować. No to ja bym chciała, że jeżeli jej to sprawie przynajmniej się to rozwija, no to okej. Okay, rób to, kobieto. Bym zachęcała do tego, że poszła na jakiś, nie wiem, kurs, że sobie kupiła blog, cokolwiek. Żeby się właśnie rozwijała w tym kierunku, jeżeli to jej coś daje. Ani na przykład ją wyśmieć, albo mówić, a daj sobie spokój, albo że to dziecinne, albo coś. Też czasami w związkach jest tak, że mężczyzna, kobieta, że jeżeli powiedzmy kobieta nie interesuje się w ogóle samochodami, to dla niej to będzie nie że facet oglądać jakieś tam, nie wiem, rajdy, wyścigi albo coś i będzie mu mówić, co ty znowu oglądasz i w ogóle i zabraniać mu tego, czy, czy, czy, czy coś. Jeżeli będzie to mądra kobieta, to uszanuje to, że ten mężczyzna ma taką pasję. I nawet postara się lepiej poznać ten temat, nie na zasadzie, że się zmieni, raptem stanie się super entuzjastką, chociaż też tak może się stać, może się to spodobać, ale będzie się starała zrozumieć, co go fascynuje w tym, będzie lubiła jak on słuchać tego, jak on mówi z pasją o tym, co, co go interesuje, a on będzie szanował jej zainteresowania. Poza tym można na przykład raz na jakiś czas yy, zrobić coś, co jedna osoba chce, raz na drugi jakiś czas zrobić, co druga osoba chce. Na przykład ona z nim pojedzie na jakiś tam rajd, a on z nią, nie wiem, na przykład yy, pójdzie pomedytować. No, cokolwiek. Chodzi mi o to, że powinniśmy się wzajemnie wspierać, wpływać na swój rozwój, nie ograniczać za bardzo, ale też nie doprowadzić do tego, żeby zatracić samego siebie w tym związku. Nie wiem, czy to jest w ogóle jakoś takie zrozumiałe, co mówię. Tak po prostu ja to postrzegam. Też dobrze jest mówić o swoich emocjach i uczuciach, ale nie każdemu przychodzi łatwo mówienie o tym, więc wydaje mi się, że trzeba się nauczyć dostrzegać to w gestach i w czynach. Bo jeśli na przykład, nie wiem, mm, no powiedzmy, z z kimś w związku, i, fac, i mamy na przykład, nie wiem, tam te 3 złote i mamy ochotę na piwo, a gdzieś jesteśmy i facet idzie kupić to piwo i na przykład my wiemy, że on lubi warkę, a na przykład my lubimy, nie wiem, Kalsberga i widzimy, że on przynosi Kalsberga, bo wie, że my go lubimy, to to samo przez się mówi o tym, że że kocha tylko, panowie my kobiety mamy czasami trudność z dostrzeżeniem tego, to fakt, bo my lubimy mówić, my lubimy nazywać My lubimy to roztrząsać z każdej strony. Dlatego musicie nam czasami przypominać o tym, albo nawet powiedzieć wprost, że nie potraficie tego ubierać słowa. Nie może nie potraficie pięknie mówić, może przychodzi wam to ciężko. Ale żeby ta kobieta zwróciła uwagę na wasze gesty, na wasze zachowania, na wasze decyzje niektóre. Choćby samo to jest fajne, kiedy na przykład, nie wiem, mężczyzna ma jakąś propozycję... Wyjście na piwo. I to nie chodzi o to, że jest pantoflarzem, ale zadzwoni i zapyta, czy tej kobiecie to nie przeszkadza, że on pójdzie na to piwo. Bo to jest szanowanie jakby czasu tej drugiej osoby w ogóle, bo może na przykład ta kobieta coś zaplanowała. Nie chodzi o to tak, żeby uzyskać tą zgodę, no bo wydaje mi się, że jeżeli raz na jakiś czas facet pójdzie z kolegami na piwo, to to jest normalne. Tak samo jak czyta tym koleżanka pójdzie, tak, że już na pójdzie do koleżanek na ploty, że tak to ujmę. Ale samo to właśnie szanowanie siebie nawzajem swojego czasu. To wtedy daje takie poczucie bezpieczeństwa i właśnie szacunku, nie? Bo też czasami są jakieś pary, które uważa się za szczęśliwe, ja nie widzę między nimi tego szacunku. Nawet widzę czasami jakąś rywalizację między sobą też nie powinno tego być. Bo każdy z nas jest inny, każdy ma talenty w, w, w innym kierunku. Nie ma sensu rywalizować ze sobą. Bo o co? Albo nie wiem co, rywalizację o miłość dziecka? Fakt faktem, że czasami bywa tak, że tak mama, mama jest właśnie tym, który, tą osobą, która tam zakazuje coś, a na przykład ojciec jest od rozpieszczania tak? Coraz częściej to obserwuje. To też tak nie powinno być. Powinna być jakaś równowaga, żeby dziecko nie kojarzyło jednego rodzica z karą, a drugiego z jakąś tam nagrodą. Albo żeby nie było tak, że... Rodzice sami między sobą się kłócą o to, co dziecku wolno, czego nie. I dziecko to wykorzystuje. Co jeszcze? W ogóle wydaje się, że taką pozytywną energię wnoszą też zwierzęta do naszego życia. Jakoś tak, nie wiem, jakaś taka czułość, takie coś we mnie zawsze jest, jak mogę przebywać ze zwierzętami i choćby pogłaskać czy coś. Aczkolwiek wydaje mi się, że... Bo na przykład mówi się, że koty mają złą energię. Znaczy niektórzy tak mówią, nie? Że tam że diabelskie zwierzęta i w ogóle. Ja staram się nie rozgraniczać, czy bardziej koty, czy psy. Aczkolwiek fakt faktem, ze jakie miałam, to, to miałam w sumie psy. I, I jakoś tak bardziej mi do nich ciągnie. Aczkolwiek to też mają w sobie coś takiego niezwykłego takiego jakby skrywa jakąś tajemnicę na zasadzie a ja coś wiem ale ci nie powiem no no ale widzę że trochę się rozgadałam na jakieś naprawdę dziwne tematy po prostu pozwalam swoim myślom sobie biegać tak niech sobie pohasają nie skupiać się za bardzo na tym co mówię jak mówię tylko po prostu niech to sobie płynie bo taką mam teraz potrzebę po prostu tak sobie też myślałam. Hmm, gdyby każdy z nas zrobił sobie taką listę, listę osób, których nie chce już nigdy więcej znać, listę osób, które, z którymi chce odnowić kontakt, ale nie wie jak, listę osób, które zna i które są dla niego męczące, listę osób, które zna i bardzo lubi z nimi spędzać czas. Ciekawe jestem, jaki, jakich ludzi byłoby najwięcej. Ja na przykład miałam kiedyś taką tendencję, że, że zastraskiwałam drzwi ze za sobą na zasadzie. Hmm, no jak koniec, to koniec, tak? Ale nie to, że tam źle o kimś mówiłam, czy kłótnie, czy coś, tylko że łatwiej tak wyleczyć rany, czy się pogodzić z czymś, kiedy z tej osoby nie ma obok. Ale tak byłam gówniarą. A na przykład teraz jestem za tym, aby utrzymywać w jakiś sposób relacje z tymi osobami. Chociaż jeżeli to są zdrowe relacje, bo jeżeli ta druga strona sprawia, że to jest takie toksyczne, to na dłuższą metę nie, nie, ma sensu. Tak sobie też ostatnio myślałam, jak to jest, że, że my w ogóle wchodzimy w relacje z jednymi ludźmi, a z innymi nie. I nie chodzi mi przecież tylko o to, że niby tak, jak dobieram się w pary, że tam chemia, że tam zapach, atrakcyjność fizyczna i w ogóle. Ale coś, coś, musi być coś więcej w tym. Że po prostu niektóre osoby nas bardziej przyciągają. Jakoś tak, że tak jest pstryk i już wiemy. I że mamy ochotę wejść głębiej w relację z tą osobą, a z inną jakoś wiemy od razu, że niekoniecznie. Nie wiem, z czym to się wiąże. Może z tym, że właśnie ta energia wydaje nam się znajoma w jakimś stopniu. Strasznie to wszystko jest skomplikowane. Znaczy, może nie tyle skomplikowane, co ciężkie do pojęcia umysłem, który jest zawalony przez najróżniejsze teorie, przez logikę, przez najróżniejsze techniki przez to, że wszystko musi być właśnie nazwane, musi być racjonalne, musi być wytłumaczone, musi mieć hipotezę, musi mieć udokumentowanie badawcze jakieś i w ogóle... I że wszystko już tak niby wiemy, już tak człowieka na, na cząstki pierwsze rozłożyliśmy, że już nie ma żadnych tajemnic. A to chyba nie do końca tak jest. I to chyba nie do końca jest takie dobre. Hmm... No dobrze. Może teraz o czymś innym trochę powiem, bo tak się czuję trochę jak taki jakiś, nie wiem, dziwny wykładowca czy coś. <śm> um tak. Y o czym by tu powiedzieć, kurczę? Nie wiem, w takim nastroju właśnie dziwnym jestem, że żebym gadała i gadała i gadała o takich dziwnych jakichś obrazach, które też przychodzą mi do głowy. Odnośnie obrazów to znałem się jak wy macie. Jeśli coś sobie przypominacie albo o kimś myślicie, to czy wiąże, wiąże się to z jakimś odczuwaniem jakichś emocji, a może czujecie jakiś zapach, albo jakiś kolor, albo jakiś obraz wam się pojawia przed oczami. Bo każdy z nas ma tendencję do odbierania się tego inaczej. Jeżeli na przykład ja bym pomyślała teraz o kimś, kogo bardzo lubię, no to tak Mogłabym mieć przed oczami obraz tej osoby, mogłabym mieć, nie wiem, jakiś zapach tej osoby, mogłabym jakieś wspomnienie mi się pojawić związane z tą osobą, jakaś sytuacja, mogłabym poczuć ciepło gdzieś tam w środku, albo nawet nie wiem, mogłyby mi oczy zajść łzami, no różnie bywa. I też to jest ciekawe moim zdaniem, jak, jak to nasz umysł sobie tam przetwarza. Hmm. No i, i, i odnośnie czasu trwania odcinków, to doszłam do wniosku, że żadnych limitów sobie robić nie będę i tyle. I będę nagrywać wtedy, kiedy chcę. Znaczy no oczywiście nie, nie zostawię was dzisiaj na miesiąc czy coś oczywiście, ale chodzi mi o to, że nie będę się zmuszać i robić czegoś, czego nie chcę. Chociaż nie to jest dla mnie w jakimś stopniu taka przyjemność, tak lubię sobie pogadać do siebie, do was. Chociaż wiem, że za dużo o sobie trochę mówię, może. Miało być na początku tak, że miałam mówić o wszystkim, tylko nie o sobie, ale nie wyszło. Może jakiś ekshibicjonizm we mnie jest zbyt duży. <grym> A może po prostu, nie wiem, mam potrzebę podzielenia się tym, jak postrzegam świat i jak ja jestem i w ogóle. I mimo wszystko, mimo właśnie tych plusów i minusów, które we mnie są, i których suma nie jest równa zero to mam nadzieję, że ta suma jest na plus <laughs> jakoś tak fajnie by było <laughs> Cóż jeszcze mogę powiedzieć eee, mogę, o, odnośnie takiego samooceny samo własnej to mm, to wiem też, że potrafię sobie czasami wkręcać filmy i dorabiać jakąś ideologię do pewnych rzeczy. I to też nie jest dobre. Bo jak mogę zakładać, że ktoś myśli to czy to, lub zrobi to, lub tamto, skoro ja nie jestem tym kimś. Takie trochę to jest złe. Ale niestety mam taką tendencję. I, I to czasami przynosi bardzo złe rezultaty. Hmm. Ciężko nam jest zaakceptować to nie, że ktoś może myśleć inaczej, odczuwać inaczej. Zawsze zakładamy z góry, że my wiemy najlepiej i że wszyscy są na sami jak my, że jeżeli ja sobie założę, że chciałabym, żeby tam ktoś, nie wiem, napisał mi teraz SMS-a i w ciągu dwóch godzin nie ma tego smsa, no to już się złożę na tą osobę, dlaczego do mnie napisała smsa, ale, ale to są moje jakieś oczekiwania, moje wizje, tak? To nie jest ta osoba całkowicie inaczej. Możemy, możemy myśleć sobie dobrze, dam odpocząć tej drugiej osobie, bo gdy dużo pisze albo potrzebuje trochę dystansu, albo na przykład, nie wiem, nie ma środków na koncie, no cokolwiek. Chodzi o to, że strasznie dostosowujemy rzeczywistość do siebie, do, swojego, do swoich poglądów i do swoich oczekiwań. Powinniśmy się nauczyć odbierać rzeczywistość w taki sposób na zasadzie akceptacji. I nie dorabiać sobie jakichś chorych wizji. jakiś nie wiem, albo na przykład jeżeli ktoś, z facet jakiś um, sobie zakłada, że pewnie żona go zdradza, bo na przykład nie wiem, bo co, bo dwa razy przyszła z, później z pracy i już zaczyna się nakręcać. Jasne, że jeżeli coś nas męczy, coś nas niepokoi, to najlepiej jest po prostu porozmawiać. Ale też nie można dążyć do tego, żeby na siłę zmieniać tą osobę, albo poczuć, żeby poczuła się atakowana, bo Możemy zapytać, tak? Na przykład, słuchaj, yy, chciałam, tak, żebyś napisał. Napisała do mnie SMS-a, albo żebyśmy częściej mieli ze sobą kontakt. A i tak sobie myślałam, że byłoby fajnie, ale się nie odezwałaś. Odezwałaś, tak? A ta druga osoba może nam powiedzieć, że nie wiem, że na przykład ona nie potrzebuje tak często kontaktu, albo właśnie, że nie wiem, że ma gorszy dzień i nie chce o tym rozmawiać. Albo, że właśnie się bała, że jeżeli będzie się częściej odzywać, to się, poczuły, że się narzuca. Na, że, że na... właśnie my, może przez to, że tak świat się trochę zmienił, Jesteśmy jesteśmy strasznie skoncentrowani na sobie. Dobrze jest skoncentrować się na sobie, w sensie znać siebie, swoje wady, zalety i zmieniać troszkę w jakiś sposób to, jak wpływamy na innych, ale też nie można do, liczyć na to, że cały świat się dostosuje do nas. Właśnie, że, że będzie tak, jak my sobie założymy. I nie można zakładać, że ktoś coś myśli, bo nie wiemy tak naprawdę, co myśli. Nie możemy zakładać, że, masz zrobić, że ktoś ma zrobić tak, czy tak. Można mieć jakieś oczekiwania, ale jeśli nie zostaną spełnione, to możemy się znowić, dlaczego, czy też nie od razu się złości, czy robić awanturę. Ja wiem, że też czasami, to nie jest tak, że ja to, co teraz mówię, to znaczy, że to czuję sama. Bo też bywa tak, że coś nie spełniło moich założeń i już się złośczę, tak? Ale myślę, że to po prostu trzeba nad tym popracować. Poza tym, jeśli są jakieś złe emocje, to powinniśmy pozwolić im po prostu sobie przepłynąć i opaść bo żadna decyzja podjęta pod wpływem złości nie jest dobra zazwyczaj i to, co mówimy, wtedy nie jest wcale dobre. Lepiej wyjść, ochłonąć, wrócić wtedy, porozmawiać. Ja niestety czasami spontanicznie wtedy tak od razu coś tam piszę, mówię lub robię i to nie jest dobre, bo później po chwili jak już tylko to zrobię, czyli wyładuję w te emocje w ten zły właśnie sposób, to to Dochodzi do mnie, że Boże, co ja zrobiłam, tak? I wtedy jest mi cholernie przykro, ale do takiej drugiej osobie, którą przykrość zrobiłam. Jakie to jest toksyczne. A gdybym poczekała albo pozwoliła tym emocjom w jakiś inny sposób, później, nie wiem, choćby balnąć poduszkę czy cokolwiek, to wtedy inaczej pewnie bym się zachowała. No przynajmniej takie doświadczenia mam. Ale to też pewnie z tą niecierpliwością moją się wiąże. Nie wiem. No. poza tym jestem jedynaczką więc też poniekąd tak troszkę za bardzo myślę, że świat się do mnie dostosuje i że się kręci wokół mnie to nie do końca tak przecież jest znaczy na pewno tak nie jest <grym, <grym, <grym, um, też um, tez, y, tak sobie dzisiaj jak byłam u lekarza tak bo każdy z nas tak naprawdę bywa samotny, nawet... Jakby to określić. Nawet jeżeli nie chcemy być z kimś w związku, to i tak gdzieś podświadomie chcemy. Bo człowiek nie jest stworzony do tego, żeby być sam. Jeżeli nie jest z kimś w związku, to, to się stara to sobie zrekompensować jakimiś innymi znajomościami, kimś przyjaźń czy coś. I tak sobie właśnie tak pomyślałam, że... Odnośnie tego, że jest, jest ktoś, kto się martwi, kto zapyta, jak było, jest ktoś, kto z kim można się podzielić i smutkami, i radościami w ogóle. A nasz mi takie myśli, ponieważ do ginekologa wracała para, właśnie kobieta wciąż mężczyzna. przyzna. On się tak mi fajnie opiekował i w ogóle i takie bym ci wydało takie <śmiech> słodkie, <śmiech> że takie fajne. <śmiech> Nie to, że chcę być w że tylko chodzi mi o te emocje, jakie z nich emanowały, że, że nie jest się samemu tak... No... <śmiech> I takie coś trochę rozczulające, na przykład jak, nie wiem, na przykład jedna osoba jest chora, a druga wraca z pracy i mimo, iż jest zmęczona, to to nie wiem, zrobi herbatę temu choremu, czy coś i takie nad nim pochyli, że tak powiem w cudzysłowie. Chociaż ludzie powiedział, no co, siedział cały dzień w domu, to mógłby zrobić obiad i w ogóle, no ale czasami nie oszukujmy się, jaki człowiek jest chory, to nie będzie przecież robił ze sprzątaczkę i nie wiadomo, co jeszcze. Poza tym osoby, które są szczęśliwe, i które mają wsparcie w innych ludziach szybciej wychodzą z różnych chorób i ich organizm lepiej zwalcza chorobę i z nią lepiej walczy tak właśnie jest, a osoby smutne i nieszczęśliwe często po prostu się poddają albo u nich leczenie dłużej trwa i rehabilitacja i tam cokolwiek chcemy i tak sobie patrzę, że już nagrywam 40 parę minut i ciekawe kto tego będzie słuchał no, ale to taka troszkę może rekompensata za to, że taka niedobra była, ja nic nie nagrywałam. I. I to jakoś dobrze mi się dzisiaj mówi. Mimo, że mam takie zestoje i zawiechy, to jakoś tak. Tak fajnie. Może tego potrzebowałam. O, też tak może być, prawda? No. No, tak czy inaczej jestem w domu i zaraz sobie jakiś obiadek pójdę zrobić. No. W ogóle nie wiem skąd. U mnie jest taka tendencja, że jak gotuję dla jednej osoby, to zawsze zrobię tak, żeby się dwie najadły. Nie wiem, z czego to się bierze. Może z tego, że na przykład porcje różnych rzeczy są, no choćby pierś z kurczaka, tak? Nawet jak nie połówkę, to dwie osoby się tym najedzą. Jest przez prze jakoś, nie wiem, ludzie zakładają, że to się kupuje dla więcej niż jednej osoby, się gotuje dla więcej niż jednej osoby. Nie wiem. W każdym razie zawsze za dużo zrobię. Teraz przepraszam, ale muszę się napić. No. No nie wiem. Zawsze, w każdym bądź razie, jak coś zrobię, to później jem albo i na obiad, i na kolację, albo przez dwa dni. Mm. No. Ale tak sobie myślę, że nie mogę za dużo dzisiaj mówić, bo wtedy na jutro nie będę mieć o czym, znaczy jutro nie będę mieć o czym mówić. Chyba, że pociągnę wątek dzisiejszy, nie wiem. Zobaczymy. I tak zauważam w sobie coś takiego, że... Że się tak trochę wyciszam, uspokajam. Jest to powolny proces, ale... Nie wiem, może to też z wiekiem przychodzi, prawda, bo się mówi, że młodzi to szaleni i nerwowiec w ogóle. Nie wiem, ale jakoś tak, tak to zauważam, że taka się staje troszkę inna. Zresztą ponoć nam się zmienia charakter, co, 7 lat bodajże? No to u mnie to już trochę było za szybko, no ale... Tak sobie zdałam sprawę, że w tym roku będę mieć... 27 lat. Już bliżej tej 30, nie? No. Hmm. Ale jakoś mi to nie... Nie wiem, nie smuci, nie... Nie powodują mnie jakiegoś paniki, lęku czy cokolwiek. Tak jakoś ze spokojem to przyjmuję. To jest normalne. Kolej rzeczy się starzejemy, prawda? Co, co frustracja nam da. Niewiele. Co nam dało silno odmłodzenie się. Odmładzanie się. No też niewiele. Jasne, że, że postęp techniki jest taki, że jeżeli kobieta może dłużej cieszyć się na przykład skórą bez zmarszczek czy coś, to jest okej, okay, w porządku, ja to akceptuję. Ale nie wiem, nie zrozumiem, kiedy na przykład kobieta 50-letnia nosi miniuwę i dekolt do pępka. To już jest dla mnie niesmaczne. No. No cóż, tym optymistycznym akcentem, a propos tego, iż i tak wszyscy się kiedyś zestarzejemy, <grych> e, zakończę na dzisiaj. I mam nadzieję, że, że, że, że przesłuchacie tego, że, że nie będziecie mieć na mnie focha, że, że nic nie nagrywam i w ogóle. I, I tak sobie pomyślałam, że kurczę, fajnie by było mieć jakiś taki, nie wiem, panel dyskusyjny czy coś, albo jakiś taki czat że można wejść i na bieżąco porozmawiać z Wami sobie. Wiecie o co chodzi, że, że tak popisać jak na przykład na gadu. Albo może zrobić taką, taką konferencję na Skype'ie, że na zasadzie, że możemy porozmawiać głosowo, albo po prostu popisać sobie, tak jak podcastofon ma. No nie wiem, powiedzcie co o tym myślicie i czy byście tak chcieli. Chociaż może właśnie Wam odpowiada to, że to jest takie... Ale tylko te komentarze. No nie wiem. W każdym razie podzielcie się waszymi opiniami ze mną. I cóż. I'm back. Do usłyszenia.